Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Jest także ze mną dzisiaj pan Zbigniew Stefański. No witam serdecznie. Jest działaczem związkowym, muzykiem. Od końca lat 70. pracuje w Stoczni Gdańskiej, gdzie uczestniczył w strajkach z lat 1976 roku, stanu wojennego, no i także pod koniec lat 80. -tych. Te emocje wydarzenia spowodowały, że dało się poznać jako Bart strajkowy i autor pieśni protestacyjnych. Jesteś osobą, z tego co wiem, bezpartyjną. Sympatyzujesz z wszelkimi organizacjami społeczno-politycznymi, które łączą w sobie walkę o prawa pracownicze. W 1990 roku nagrałeś solową płytę Jesteśmy Solidarność. No i na początku lat 90. przestałeś koncertować i zajęłeś działalnością społeczną i związkową. No i teraz wróciłeś już podobno do śpiewania. Powiedz mi może, Zbyszku, jak oceniasz wydarzenia z tamtych czasów, z roku 1980? Czy rozumiałeś wtedy, co się działo? Miałeś wtedy tutaj 16 lat, ile dobrze tutaj liczę. Nie, miałem trochę więcej. No ale nieważne. Faktem jest jedno. Czy Jak oceniam? Ja nie mam prawa oceniać y, tamtych lat wydarzeń. Ja walczyłem tak samo jak ci ludzie, którzy zginęli, którzy, y, którzy walczyli o to, żeby było lepiej. Wiem, y, że zawsze stoczniowcy, portowcy, ci ludzie, którzy pracowali fizycznie, mieli nadzieję, że będzie lepiej. Hmm, czy rozumiałeś sobie, co się działo? Tak, rozumiałem, rozumiałem, że Nasza walka jest walką o przyszłość i właśnie najgorsze jest to, że yy, moi koledzy ginęli, paru, paru kolegów zginęło. Nie mogę teraz powiedzieć o tym, co było i jak było wtedy, kto nas zabijał, kto nas dyskryminował. To co my robiliśmy. My byliśmy młodzi, my byliśmy wspaniali. Mieliśmy nadzieję, że będzie lepiej. Mhm, wierzyliście w ideały solidarnościowe. Pamiętasz nastrój tamtych czasów? Czołgi na ulicach. Ja akurat też przyznam, że były to czasy mojego, mojego dzieciństwa i z tamtej czasu właśnie pamiętam, że przed moim blokiem była taka duża polana pod lasem, bo mieszkałem pod lasem, no i na tym, na tej wielkiej polanie właśnie stacjonowały czołgi, czołgi jeździły też po ulicach, no i też te, była ta mroźna wielka zima, nie? Wielka zima. Tak, to przynajmniej ja pamiętam z dzieciństwa, no i oczywiście pamiętam też gaz łzawiący z Katowic byłem kiedyś i akurat z rodziną się natknęliśmy po prostu na pacyfikację. Oj, wielka zima, ja muszę powiedzieć tylko jedno, ja żyję dlatego, że mnie zabili. Jak nas spacyfikowali, mnie i mojego kolegę chcieliby wieść i mnie nieprzytomnego do szpitala dowiósł człowiek, który zobaczył, zobaczył że jestem nieprzytomnym człowiekiem ze stoczni gdańskiej. Zobaczył tylko i wyłącznie coś takiego jak przepustkę stoczniową. I powiem wam szczerze, żyję tylko i wyłącznie dlatego, że byłem martwy. Był człowiek, który mnie zawiózł do szpitala. Nie wiem, jak temu człowiekowi dziękować. Nie wiem, kto to był. Następnie nie wiem, jakim lekarzom dziękować za to, że mnie uratowali. Rozumiem, że stan wojenny był trudnym okresem twojego życia, tak? Nie. Akurat stan wojenny, bardzo dobrze wspominam czemu, bo byłem prawie zabity, następnie byłem w kompanii polowej, no akurat co niektórzy mogą sobie o tym przypomnieć i niech te cymbały, nie będę teraz ubliżał tym, którzy teraz są u władzy. Niech sobie przypomną, kim oni wtedy byli, a kim teraz są, jak my stoczniowcy, jak my portowcy, jak my górnicy, walczyliśmy o normalność. Mam jedno pytanie, czy mamy normalność? No, chyba nie. No właśnie, też tak myślę, myślę też, że to nie w tą stronę poszło, co miało iść. Myślę, że może posłuchajmy teraz pana dosyć osobistej piosenki do syna. Oh. Myślę, że jeżeli tutaj będą nas te osoby władzy słuchały, to może jakieś wspomnienia im tutaj no, staną przed oczami. Mój syn, gdy się rodził, byli czerwoni rozdawał ulotki i, gdy widział, jak wróciłem pobity z pracy, płakał. Ta piosenka jest dla niego. Widziałem, widziałem, widziałem, jak stoczniowiec spada od kuli. Widziałem, widziałem, widziałem, jak drugiego obkajdany kuli. Widziałem, widziałem, widziałem Skrwawione krwią robotniczą sztandary Widziałem, widziałem, widziałem Jak nasze matki płakały Zapamiętaj mój synu kochany Ten obraz tak okrutny, lecz znany Pamiętaj mój synu kochany Ten obraz tak okrutny, lecz znany Pamiętaj też synku najdroższy Że twojego tatusia pobili A przecież synecku kochany Myśmy tylko o chleba prosili Widziałeś synku jak bardzo Wróciłem z pracy pobity Zapamiętaj mój synu kochany To zrobili czerwoni bandyci Zapamiętaj mój synu kochany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 Rozmowy w deszczu. Powiedz mi, może, Zbyszku, jak to się stało, że zacząłeś śpiewać? Jak odkryto Twój talent? Nie, talentu nie odkryto. Przypadkiem zupełnie nie było w ten sposób. Rok 80., później 81, później mój kolega był minister kultury, był u nas na stoczni. I właśnie on z nami śpiewał, był w Stoczni Remontowej, był w Stoczni Gdańskiej. A Kaczmarski jak przyjechał y, do Polski powiedział, że niejaki Stefański, nie jestem niejaki, ja jestem Stefański, że niejaki Stepański z jego murów zrobił hymn Solidarności. Nieprawda. On akurat był w Niemczech i tam się ukrywał. Ja byłem w Polsce i ja nie z murów zrobiłem hymn Solidarności. Ja po prostu potrafię to śpiewać. To wszystko. Czy pan na piosenki, jak pan śpiewał w stoczni, były popularne w jakiś sposób? Czy śpiewali także inne stoczniowcy, nucili? Spotkał pan się z takimi przejawami właśnie, że pracuje pan gdzieś tam, a ktoś w międzyczasie nuci? Nie. Nie, było w ten sposób. Kilka tysięcy ludzi śpiewało ze mną razem refren mojej piosenki Solidarność z wyciężyzną. I to było wspaniałe. To było coś cudownego. Czyli można było wtedy poczuć, jak wszyscy razem śpiewali tą wielką solidarność, tak? Dokładnie. Tego ducha. To było wspaniałe. To było coś, o co warto walczyć i czemu, dlaczego i po co. Dokładnie. No to, to my byliśmy. Czy Wałęsa śpiewał razem z wami? Nie, nie, nie, nie. Bolek nie. Czyli jednak uważa pan, że to był agent Bolek, tak? Tak. Przecież dokładnie o tym wie, bo on mnie zna i ja jego znam. Ja akurat głodowałem przeciwko Żarnowcowi i mój były kolega, Powiedział mi, jak do niego przyszedłem z prośbą o podpis przeciwko Żarnopcowi, stwierdził jedno, to ty wiesz, gdzie siedzę i co robię. No trudno, biedny chłopak. Wiem jedno, ten człowiek pracował u nas w Stopi. Ja jestem malarzem, konserwatorem. On teoretycznie był... Elektrykiem. <głos> Teoria. Kto to potwierdzi? Na pewno nie ja. I na pewno nie on. Nigdy nie był lepszykiem. A czyli to jest po prostu mit, tak? Mit, właśnie ten mit my tworzyliśmy. My, my robiliśmy i on w to uwierzył. No trudno. Nawet nie wie, którędy skakał, bo on nie skakał przez płot. Trudno. W tamtych czasach ludzie widzieli, że on był agentem, czy dopiero to po czasie wyszło? E, nie, nie. No akurat, jeśli chodzi o agentów, my, my chcieliśmy, żeby on był y, tym, kim został. Ten facet, Stwierdził, no niestety stwierdził, że po tym jak my stworzyliśmy jego historię, on stwierdził, że on w to uwierzył. Biedny chłopak. Trudno. Nie. Sprzedał nas w roku 88. Taka jest prawda. Mhm. Dobrze. Posłuchajmy może teraz piosenki Dym, w których właśnie będzie także mowa o represjach. Może pan powiedzieć jeszcze, co to była ta grupa Dym? Bo tak słuchałem, a nie za bardzo kojarzę te określenia. Grupa Dym. To było paru chłopaków, którzy walczyli. Dokładnie. Było w ten sposób, że o grupie Dym powiedziała policja. Dziwne, że Wy nic nie robicie, a gdziekolwiek się zjawicie jest dym. Czyli to nie ma nic wspólnego ze słowem zadyma, tak? Nie, to nie było zadyma. Dym to my, to po prostu ludzie, którzy walczyli o normalność. I dwóch ludzi nie żyje. Jeden został zabity w Tomaszowym zabieckim miał 7 lat. Mhm, dobrze, w takim razie posłuchajmy teraz piosenki Dym i za chwilę wrócimy do rozmowy. Dziękuję bardzo. Teraz zaczyna się dym, dym, dym, dym, dym, dym. Gdy dupną Ciebie chłopcy, chłopcy z MSW, poczujesz, drogi bracie, na plecach swoich ból. Powiozą Cię pod cele i sypną parę pał, żebyś o milicji lepsze zdanie miał.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 my robimy swoje uśmiechnij pięknie się podziękuj grzecznie him. przecież dobrze wiesz że to grupa dym uśmiechnij pięknie się podziękuj grzecznie Him. przecież dobrze wiesz że to grupa dym, dym, dym, dym, dym, dym, dym, dym, dym. Dym dym dym dym, dym, dym, dym, dym, dym, dym, Rozmowy w deszczu. Panie Zbyszku, mówiliśmy tutaj już o y, tej grupie Dym, o prześladowaniach związkowców, y, także żeby był pan y, no, prawie że na tamtym świecie, czy represje były często spotykane w tamtych czasach? Czy to tylko od czasu do czasu przyjeżdżała milicja i, i pałowała i tak dalej? Nie, to nie było od czasu do czasu. Do mojej mamy przyjechali, padli z drzwiami z zapytaniem, czy syn jest w domu. Odpowiedź mojej mamy była taka, no niestety, proszę państwa, mojego syna nie ma. A czy możemy sprawić? Oczywiście, że możecie. No i najciekawsze było to jak y, podnieśli klapę Sedesu. No nie wiem czy sprawdzali, czy tam się ukrywam. To jest ciekawe. A najciekawszym jest to dlaczego jestem Stefan, a nie Zbyszek. Ponieważ pewnego dnia idziemy ze stoczni i ktoś krzyknął Zbyszek I się zatrzymałem. W tym momencie zostałem, zostałem skuty i bezpiecznik powiedział, hm, ciekawe, stary grubel dał się wziąć na pleby. Od tej pory zostałem Stefanem. Od tej pory mało kto na stoczni wie, że nam najmniej Zbyszek. Ja po prostu z podziemia jestem, Stefan. Czy byli wśród was także szpiedzy? Uf. Czy mieliście jakieś metody na ich rozpoznawanie, czy wykryto ich? Nie, owszem, między nami byli. Byli, byli gnoje, byli, no nie wiem, nie chcę przeklinać, ale byli syny, co sprzedawali nas. Byli niby nasi koledzy i teraz co niektórych można poznać, co niektórych poznaliśmy. Prawdą jest, że nikt z nas nie wierzył w to, że stoczniowiec może sprzedać, ale byli chłopaki yy, na wydziale na stoczni, którzy nas sprzedawali. Sprzedawali was za jakieś konkretne dobra, czy y, dla idei, y, czy, czy z jakichś innych powodów? Nie, to nie była idea. Coś Ci opowiem. Był w ten sposób. Miałem kupę, kupę bibuły. Mhm. Na statku byłem i dostałem cynk, że trzepią szafki. W roku, jak y, nas y, pacyfikowali, to był 81, dokładnie, na wydziale był jeden, był kumpel, który krzyknął, to ciebie, chamie, zatrzymamy na zakładnika. Dobra, okej. Okay. I ja miałem kupę bibuły. I ja pamiętałem tego człowieka, który to krzyknął Ciebie chamie zatrzymamy na zakładnika. Ja myślałem, że do tego człowieka ja mogę zanieść bibułę. I się okazało, że nie. Okazało się, że ten facet po prostu sprzedaje. Wyjaśnimy tutaj może młodszym słuchaczom, że bibuła to jest określenie dawnej podziemnej prasy, czyli tej prasy, która była na Dokładnie. właśnie na bibułę tak. drukowana, bo tylko bibułę wtedy można było kupić i na powielaczach drukować. Nie na powielaczach. Ręcznie było pisane? E, dokładnie, przypadkiem zupełnie było coś takiego jak e, ręcznie, jest coś takiego jak maszyna do pisania Kalka Tak, kalka i był sitotruk, matrycja białkowa no. Aha, do odbijania Dokładnie. Myślę, że posłuchamy teraz piosenki Suka. Dla osób młodszych. wyjaśnimy, że Suka to jest określenie... Suka to jest coś takiego jak prawie więźniara, ale cała pełna policji. Milicji. Dobrze, w takim razie posłuchajmy piosenki Suka. Za chwileczkę wrócimy do dalszej części rozmowy. Było coś takiego jak Stocznia Gdańska. Przyszedł stan wojenny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 ład pogliną, nie poddamy się bo nam serce się do walki irbie <Sure> walk wow wow wow wow wow wow wow wow wow w naszej stoczni znowu suka oho, znów radiolamknie, o, oho, znowu sukamknie. zaraz zacznie, zaraz zacznie zamykanie się oho, zamykanie się, ekstremy zamykanie się, ale my ład pogliną, glinom nie poddamy się bo nam serce się do walki irbie. Woo, woo, Stocznia woo, Stocznia Gdańsk Boli Stocznia Oła Rozmowy w deszczu. Jak oceniasz Zbyszku to, co się stało z solidarnością po roku 90. Sytuacja w stoczni no, dosyć mocno się zmieniła. Czy o to walczyli związkowcy tamtych czasów o kapitalizm i tą pseudodemokrację, którą dzisiaj mamy, która właściwie, nie wiem, czy można nawet to nazwać demokracją, czy może walczyli o coś innego? Jak oceniasz to z perspektywy czasu właśnie to, co się stało z Solidarnością? Jeśli chodzi o ocenę, powiem Ci szczerze, Solidarności nie można ocenić. Solidarność to my. Solidarność to walka o lepsze. Znaczy chodziło mi o to, co się z tą Solidarnością stało według Ciebie. Hmm, między mówimy o prawdą. Ktoś dał dupy. Przepraszam za wrażenie, ale tak jest prawda. Ktoś dał dupy. Ktoś dał ciała, ktoś się sprzedał. Solidarność to my. Byliśmy. A faktem jest, że już nie ma Solidarności. Solidarność to jeden za drugim, jeden z drugim i powinniśmy bić się za siebie nawzajem. Powinniśmy walczyć, stanąć jeden za drugim. No a co mamy? Gdzie jest ta Solidarność? Serwiny, tu. To nie ta wycieczka, widocznie. Mhm. Czy jest dzisiaj o co walczyć? Jest. A o co? O co? Hmm, na pewno nie o nową Polskę. Na 100% Jeszcze co jest o co trzeba walczyć. O to, o co walczyliśmy w roku 80. Trzeba walczyć o nawalność, o Polskę. No i myślę, że także o wolność, głównie wolność słowa wolność przekonań i tak dalej, ponieważ w dzisiejszych czasach no, pętla na szyi coraz bardziej się zaciska, tak jak w piosence Kaczmarskiego Mury, w tej drugiej części bardziej pesymistycznej. Mm -hmm. No ale może jeszcze to nie jest tak źle, jak mogłoby być. E, wróciłeś do śpiewania jakiś czas temu, nagrałeś płytę. Dlaczego? Bo wierzę, że akurat słowo jest biczem, że jeżeli zaśpiewasz, Pokażesz przez śpiew, przez muzę, co ciebie boli, to wywalczysz coś lepszego. Teraz ostatnie już pytanie. Ma pan jakieś plany na przyszłość konkretne? Planuje pan jakąś płytę? Tak, bardzo ciekawie zapowiadam to swoje nowe nagranie. Po prostu myślę, że warto pokazać innym ludziom swoją świadomość, miłość, dobroć. I wydaję płytę z ludźmi, których nikt nie lubi. Z ludźmi, którzy pamiętają Piłsudskiego, może wspominają go, po prostu socjaliści. E, czy na koniec naszej rozmowy chciałby pan jeszcze coś dodać? Tak, mam cichą nadzieję, że takich jak ja, takich jak wy, będzie więcej, że Polska nie tylko dla Polaków, dla normalnych ludzi, ale dla normalności będzie. I bardzo proszę, posłuchajcie, nie tylko mojej płyty, ale Postarajcie się walczyć o normalność. Dziękuję. Ja tu jeszcze dodam, że Pana płytę można również pobrać z internetu bezpłatnie. Udostępnił Pan do nieograniczonego kopiowania i rozpowszechniania. My także zamieściliśmy ją na w stronie jamendo.com. Po publikacji mniejszej audycji linka znajdziecie również na naszej stronie internetowej pod playerem audycji. Dziękuję panu, panie Zbyszku, za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia wszystkim. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Zbyszek Stefański. Prowadzenie realizacja, montaż Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media.